Rozdział 63. Szyblon, a później Helaman ma w swojej pieczy święte zapisy. Wielu nefitów wędruje do kraju na północy. Hagot buduje okręty, które spuszcza na morze zachodnie. Moronichach pokonuje i wypiera lamanitów. Na początku 36 roku panowania sędziów nad ludem nefiego Szyblon przejął święte przedmioty przekazane uprzednio Helamanowi przez Almę. I Shiblon był sprawiedliwym człowiekiem, żyjącym w prawości przed Bogiem i nie ustawał w czynieniu dobra i w przestrzeganiu przekazań Pana swego Boga. I tak samo postępował jego brat. I stało się, że Moroni także umarł. I upłynął trzydziesty szósty rok panowania sędziów. I w 37. roku panowania sędziów duża grupa licząca 5400 mężczyzn z żonami i dziećmi opuściła Zarachemle udając się do kraju na północy. I hagot, opanowany wielką ciekawością świata, wybudował w kraju obfitość w pobliżu kraju Pustkowie, wielki okręt i spuścił go na morze zachodnie przy wąskim przejściu prowadzącym do kraju na północy. I wielu nefitów weszło na ten okręt i wyruszyło z dużymi zapasami na morze kierując się na północ I zabrali z sobą wiele kobiet i dzieci Na tym kończy się trzydziesty siódmy rok I w trzydziestym ósmym roku Hagot wybudował inne okręty Gdy pierwszy okręt powrócił, wielu wsiadło na ten okręt zabrawszy ze sobą duże zapasy I ponownie okręt ten wyruszył na północ Nigdy więcej o nich nie słyszano, dlatego przypuszczamy, że pochłonęły ich głębiny morza Później jeszcze jeden okręt wypłynął na morze, ale nie wiemy co się z nim stało W tym samym roku wielu ludzi wywędrowało do kraju na północy Tak upłynął 38. rok I w 39. roku panowania sędziów zmarł Siblon. I Korianton popłynął okrętem do kraju na północy, wiodąc zapasy dla tych, którzy udali się tam wcześniej. Dlatego przed swą śmiercią Szyblon przekazał święte przedmioty, które otrzymał synowi Helamana, nazwanego po ojcu Helamanem. I wszystkie zapisy dziejów będące w posiadaniu Helamana, z wyjątkiem tylko tych części, których ujawnienia Alma im zabronił, zostały przepisane i rozesłane ludziom po całym kraju. Te święte przedmioty miały być otoczone czcią i przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tego roku Shiblon przed swą śmiercią przekazał je Helamanowi. W tym samym roku niektórzy odstąpili od nich, poszli do Lamanitów i podburzyli ich przeciwko Nefitom. I tego samego roku przyszli oni z liczną armią walczyć z armią Moronichacha, lecz zostali pobici i wyparci z powrotem do swego kraju, ponosząc wielkie straty. Na tym kończy się 39. rok panowania sędziów nad ludem Nefiego i jest to koniec zapisu Almy oraz Helamana i Szyblona jego synów.